Poczet Królów i Książąt Polskich pod redakcją naukową Andrzeja Garnickiego. Taśma XVI, ścieżka pierwsza. W 1463 roku zbiorowa kara śmierci orzeczona przez Sąd Królewski dotknęła burmistrza i rajców oraz trzech innych mieszczan stołecznego Krakowa jako odwet za zabicie przez tłum mieszczan możnego pana Andrzeja Tęczyńskiego, który w sporze kazał obić płatnerza. Było to oczywistym wyrazem pozycji zajętej przez monarchę, który stanął, pokazał tu umiejętność przystania antagonizmów społecznych w interesie władzy królewskiej. I w tym względzie daleki był od innych władców doby wczesnego absolutyzmu. Dużo uwagi poświęcał Kazimierz Gielończyk sprawom dynastycznym, w szczególności osadzeniu swoich synów na tronach Czech i Węgier. Z narodowym królem czeskim Jerzym z Podjebradu pozostawał w przyjaznych stosunkach umocnionych w 1462 roku zjazdem i ugodą w Głogowie. Opierał się nawoływaniom papieży do wojen z kusytami, licząc, że takie postępowanie zapewni mu poparcie zarówno Jerzego, jak i społeczeństwa czeskiego dla kandydatury jednego z jego synów na tron czeski. I rzeczywiście po śmierci króla Jerzego, Czesi na Sejmie w 1471 roku, obrali królem syna Kazimierzowego Władysława. Nazywano go później Rex Bene, jako że podobno zwykł na wszystko odpowiadać Bene dobrze. Chwalili go sobie magnaci czescy, a panowie węgierscy po śmierci rodzimego króla Macieja Korwina woleli powołać jego, a nie proponowanego przez Kazimierza Jagiellończyka, Aleksandra na tron węgierski. Nie była to jednak osobowość zdolna do umocnienia pozycji dynastii na południu od Karpat. To też Habsburgom, dzięki ulubionej przez nich polityce małżeństw, udało się już w początkach XVI wieku opanować trony w tych obu krajach, wcielając je do monarchii habsburskiej. Polityka dynastyczna Kazimierza oceniana jest przez większość współczesnych historyków krytycznie. Podkreśla się zazwyczaj, że podporządkowanie sobie tak rozległych i zróżnicowanych krajów przekraczało możliwości Jagiełłowego Syna. Dynastyczne ambicje drogo kosztowały, konkludował Paweł Jasienica. Sądzę, że jest to dość typowe rozumowanie ex post. Historyk znający późniejszy przebieg wydarzeń, wyżyn doświadczeń historycznych skłonny jest pouczać króla, co winien, a czego nie powinien był czynić. Warto tu przypomnieć słowa Tadeusza Manteufla, który zalecał w tej mierze więcej skromności, pisząc Razi mnie to, że historyk posuwa się do klepania po ramieniu opisywanych przez siebie ludzi i pouczania ich, że powinni byli postąpić tak, a nie inaczej. To zakrawa na śmieszność i należałoby z tym zerwać w całej rozciągłości, zwłaszcza, że historyk nie jest najczęściej ani politykiem, ani mężem stanu. Jagiellonowie na tronach w Pradze i Budzie niekoniecznie musieli osłabiać Polskę. Błąd, który popełniają krytycy, m.in. radziecka historia Polszy, i Paweł Jasienica, polega na tym, że Kazimierzowi Jagiellończykowi przypisuje się zamiar utworzenia zuniowanego państwa polsko-litewsko-czesko-węgierskiego. W istocie sprawa Unii bynajmniej nie stała na porządku dziennym. Kazimierz Jagiellończyk chciał osadzić na trzech tronach królewskich swoich synów, ale jako władców suwerennych. Więź pomiędzy państwami Jagielonów miała stanowić nie Unia, ale wspólnota dynastii. Zwracało się to, warto zauważyć, nawet przeciwko Unii Polsko-Litewskiej, kiedy bowiem po śmierci Kazimierza Jagiellończyka w 1492 roku na tron Polski powołano Jana Olbrachta, w Wilnie, zgodnie z wolą ojca, zasiadł Aleksander, co oznaczało zerwanie Unii Personalnej między obu państwami. Ostatnie lata Kazimierza Jagiellończyka były poświęcone sprawom Rusi. W ciągu XV wieku rosła potęga Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Wielki Książę Iwan III Srogi ożenił się z potomkinią cesarzy bizantyńskich Zofią Paleolog. Stało się to punktem wyjścia dla doktryny o Moskwie jako o trzecim Rzymie. Iwan III, który w 1480 roku zrzucił ostatecznie zwierzchnictwo Hanów Złotej Ordy, dążył do zjednoczenia pod swymi rządami ziem ruskich, co musiało go doprowadzić do konfliktu z Litwą. Kazimierz Jagiellończyk Miał przeciwko sobie nie tylko władcę moskiewskiego, ale i część własnych poddanych spośród kniaziów i bojarów ruskich, którzy orientowali się w kierunku Moskwy. U schyłku lat osiemdziesiątych XV wieku szereg kniaziów nad Górną Oką podległych Litwie podporządkowywało się ze swoimi dzielnicami Iwanowi III. Inni, których dzielnice nie graniczyły ze wschodnim sąsiadem Litwy, opuszczając swoje siedziby zbiegali do Moskwy. Jest to sprzeczne z zakorzenionym w polskiej świadomości historycznej poglądem, wedle którego wolności szlacheckie wywierały atrakcyjny wpływ na kniaziów i bojarów ruskich, wiążąc ich z Jagielonami i Litwą. Rzecz jednak w tym, że u schyłku XV wieku, a i później, Wielkie Księstwo Litewskie dalekie było jeszcze od modelu demokracji szlacheckiej. Wśród wielu przyczyn niemałe znaczenie miał fakt, że prawosławni kniaziowie i panowie czuli się dyskryminowani, bowiem prawo nie dopuszczało ich do udziału w najwyższych godnościach państwowych, rezerwując je dla katolików Litwinów. Popychało to część spośród nich w kierunku Moskwy, o czym już była mowa w związku ze spiskiem z roku 1480. Zagadnienie to zbadał szczegółowo amerykański historyk Bacchus w rozprawie Motives of West Russian Nobles in deserting Lituania for Moscow, Kansas 1957, ukazując tę długo niedocenianą w nauce historycznej tendencję. W polityce wschodniej Kazimierz Agilończyk utrzymywał przyjazne stosunki z Hanem Ordy nad co spowodowało, że Han Krymski Mängli Girej związał się z Moskwą i pustoszył ziemie ukraińskie. Zaznaczyło się też u schyłku jego panowania niebezpieczeństwo ekspansji tureckiej, kiedy Turcy, posuwając się na zachód, zdobyli w 1476 roku znajdującą się pod protektoratem Kazimierza kolonię genueńską Kafę na Krymie, a w 10 lat potem Kilię i Białogród. Wyjście na Morze Czarne, tak ważne dla handlu wschodniego, zwłaszcza Lwowa, ale także ziem południowo-wschodnich Wielkiego Księstwa zostało w ten sposób opanowane przez mocarstwo, które przyporządkowało sobie Tatarów Krymskich i zaciążyło nadziejach całego regionu w stuleciach następnych. Umierając w 1492 roku pozostawił Kazimierz Jagiellończyk swoim następcom wiele nierozwiązanych problemów. Nie jego w tym wina czy błąd, ani wzrost znaczenia Moskwy ani ekspansja turecka na kraje naddunajskie nie należały do spraw, które nawet najzręczniejsza polityka mogła zahamować czy zneutralizować. W ówczesnych warunkach działał on w sposób rozsądny i rozważny. Powołując na stolec wielkoksiążęcy Aleksandra stwarzał na Litwie stały ośrodek władzy centralnej, który mógł skutecznie pokierować polityką wschodnią. Jagiellon na tronie w Budzie oraz schodowanie Wołoszczyzny i Mołdawii miały na celu stworzenie możliwie skutecznej zapory przeciw ekspansji tureckiej. Pomyślane to było dobrze, ale realny układ sił grał na niekorzyść polityki Jagielonów zarówno na południu, jak i na wschodzie. Gdy chodzi o osobowość króla, to współczesny Kazimierzowi historyk i kontynuator Długosza Maciej Zmiechowa pozostawił taką oto charakterystykę króla. Był zaś król Kazimierz postaci wyniosłej, Twarzy podłużnej i pełnej Od młodości aż do końca życia Zawsze myśliwy i łowca Zawsze trzeźwy, pił wodę A win i sycery Miód sycony z wodą Nie używał i nawet zapachu Ich nie lubił i się brzydził Do miłostek skłonny Lubił łaźnie W biesiadach pobłażliwy i wytrwały Na trudy Zimno, dym i wiatr Upał najcierpliwszy Kler szanował od poddanych żądał pieniędzy, o przyrzeczeniach pamiętał. Był prawdomówny, pożyczki zwracał. Polityczną ocenę króla najbliższą rzeczywistości dał znany historyk Jan Dąbrowski. Młode lata Kazimierza, pisał, zdawały się zapowiadać w nim wielkiego monarchę, który dokona przebudowy państwa polskiego na nowych podstawach. Nie brakowało mu ani energii, ani silnej woli, ani zręczności w przeprowadzaniu swoich zamiarów. Druga część panowania nadzieje te zawiodła. Nie miał Kazimierz zrozumienia dla doniosłości reformy finansowej i podatkowej ani dla organizacji armii stałej. W rezultacie też państwa polskiego na nowożytne nie przetworzył. Nie jest to jednak opinia powszechna. Sądy potomnych o Kazimierzu Jagiellończyku są nader zróżnicowane. Monarchistyczny publicysta Cat Mackiewicz Nazywał go największym z królów polskich, odmawiając jednocześnie tytułu Wielkiego Ostatniemu z Piastów. Konserwatywnego publicystę frapowała przypisywana przez niego Kazimierzowi Jagiellończykowi idea dynastyczno-imperialna, mająca doprowadzić do utworzenia Wielkiej Federacji Środkowoeuropejskiej. Inni mieli na króla bardziej krytyczne spojrzenie. Niemało przyczynił się do tego Jan Długosz, którego Kazimierz powołał na wychowawcę synów królewskich, Mimo, że musiał wiedzieć o tym, iż ten należał do bliskich współpracowników Oleśnickiego i reprezentował w znacznym stopniu poglądy przywódcy opozycji możnowładczej. W swojej historii Polski nie szczędził długoż zarzutów w polityce zarówno Jagiełły, jak i jego syna. Również osobowości obu Jagielonów nie zarysowały się pod piórem dziejopisa na zbyt pochlebnie. Nie podważyło to jednak pozycji królewskiego pedagoga, Król cenił uczonego historyka, choć jego oceny dawały raczej negatywny, a na pewno stronniczy obraz rządów Kazimierza Jagiellończyka. Nie żądał on, jak wielu innych władców, dytyrambów na swoją cześć. Zasada wolności słowa i nauki przekroczyła już w Polsce XV wieku wysokie progi królewskiego zamku. I choć dziś prostujemy nie jeden sąd Długosza, oddając sprawiedliwość Kazimierzowi Jagiellończykowi, Dobrze jest zapamiętać, że umiejętność krytycznego widzenia przeszłości okazała się ważkim elementem edukacji królewiczów oraz innych czytelników dzieła Długosza. Przyczyniła się też ona do wykształcenia szlacheckiej elity politycznej, która będzie nadawała kierunek życiu politycznemu Polski doby odrodzenia. Rafał Karpiński, Jan I Olbracht Jeden i jedyny związek małżeński Kazimierza Jagiellończyka z Elżbietą, córką Albrechta, króla rzymskiego, czeskiego i węgierskiego, wydał liczne potomstwo. Pierworodnym był Władysław, który osiągnął tron praski i budziński. Kolejnym dzieckiem Jadwiga, wydana za księcia bawarskiego Jerzego. Następnym Kazimierz, przedwcześnie in odore sanctitatis zmarły i wyniesiony na ołtarze 1602. Trzecim zaś synem Jan Olbracht. Miał Olbracht i młodsze rodzeństwo, braci Aleksandra, Zygmunta i Fryderyka. Dwaj pierwsi dostąpili po nim kolejno godności królewskiej w Polsce. Fryderyk zaś został kardynałem i arcybiskupem gnieźnieńskim. Oraz sześć sióstr, Zofię, trzy Elżbiety, Annę i Barbarę. Tak rozrodzona familia, razem trzynaścioro dzieci i jej pierwsze sukcesy, powołanie najstarszego Władysława na tron czeski i węgierski zapowiadać mogły jak najlepsze nadzieje na przyszłość. Wydawało się, że Jagielonowie na trwałe opanują stolice środkowoeuropejskie, że utworzą pod swoim berłem blok państw, który będzie pierwszoplanową potęgą europejską. Rzeczywistość okazała się jednak inna. Niemniej w końcu XV wieku polityka dynastyczna Jagielonów święciła sukcesy, a ekspansja domu litewskiego była w pełnym rozkwicie. Spodziewano się również, że większy dorobek zostawi swoim następcom Jan Olbracht. Trzeci syn Kazimierza Jagiellończyka urodził się 27 grudnia 1459 roku w Krakowie. Pierwsze więc imię, które nadano mu na odbytym w trzy dni później chrzcie, przyniósł patron 27 dnia tego miesiąca, święty Jan Ewangelista. Zaś drugie otrzymał najpewniej z inicjatywy matki, która nawiązywała tu do tradycji imperialnej na pamiątkę swego ojca, Albrechta II Króla Rzymskiego, niemieckiego, czeskiego i węgierskiego. Spolszczonej formy tego imienia Olbracht, czy też łacińskiej Albertus, używali współcześni królowi, a także i następne pokolenia, znacznie częściej niż imienia pierwszego. I być może dzięki przypadkowemu, bądź co bądź niepolskiemu imieniu, jak też i dla Rymu, związanego z największą klęską, jaką poniósł w czasie krótkiego panowania, Bukowina, Zajana Olbrachta wyginęła szlachta nie pomija go i dzisiaj pamięć historyczna. Oto nasze społeczeństwo, tak zapatrzone w przeszłość, posiada jednak znikomą wiedzę historyczną. Zdarza się usłyszeć na egzaminie uniwersyteckim, szczęśliwie jeszcze nie na Wydziale Historycznym, że królem był Tarnowski czy Lubomirski, ale nawet tak właśnie znający przeszłość własnego kraju są w stanie obok kilku najwybitniejszych naszych monarchów wymienić Jana Olbrachta. Królewicz Olbracht, ulubieniec matki, pod jej opieką pozostawał do ósmego roku życia. Zapewne ona, córka, żona i matka królów rozbudzała w nim wyniosłą ambicję i dumę królewską. Jako dorosły już mężczyzna zawsze wysoko nosił dostojeństwo rodu Jagiellonów. W 1467 roku powierzono Janowi Długoszowi opiekę nad wychowaniem i wykształceniem synów Kazimierza Jagiellończyka. Długoszowi zawdzięczał wszechstronne może trochę tradycyjne, średniowieczne wykształcenie, w którym jednak znalazło się miejsce dla nowych, odrodzeniowych pierwiastków. Te właśnie szczególnie zaszczepiał Olbrachtowi i jego braciom emigrant polityczny z Florencji, obywatel uroczego San Gimignano, Filip Corsi, zwany Kalimachem. Nie sposób precyzyjnie określić, jak znaczny był wpływ tego wybitnego humanisty, człowieka niespokojnego, obdarzonego trudnym charakterem, na wychowanków. Starsza literatura podnosiła przede wszystkim zasługi Długosza w kształtowaniu osobowości i wiedzy Olbrachta. Nowsza stoi na stanowisku, że nie można tu pomijać wpływu Kalimacha. Na Wawelu, gdzie młody Olbracht spędzał większość czasu, żył w warunkach luksusu dworu królewskiego. Gdy Długosz zabierał synów królewskich dla świeżego powietrza do Tyńca, połomić Sącza czy Lublina, stwarzał im tam surowsze warunki. Prostoty i szorstkości życia prowincjonalnego poznawanego w dzieciństwie nie wprowadził Olbrach na swój dwór królewski. Lubił wygody, a sztukę kulinarną cenił wysoko. Nawet w gościnie np. u Gdańszczan wymagał bardzo wybrednego stołu. Ze szkół długoszowych wyniósł znajomość łaciny układania mów po polsku do dygnitarzy świeckich i po łacinie do dostojników kościelnych. Jego nauczyciel dający tym samym świadectwo o sobie, zanotował, że w 1474 roku Jan Olbracht, podobnie jak bracia, wybornym głosem witał kardynała Marka, legata papieża Sykstusa IV. Znał również wcale dobrze niemiecki, także włoski. Ten ostatni zapewne dzięki Kalimachowi. Wiedza przekazywana królewiczowi nie ograniczała się tylko do książkowej. Gdy ukończył lat 15 wyszedł spod opieki Długosza i dalsza jego edukacja odbywała się publicznie na dworze królewskim. Wtedy bliżej dopiero poznał Kalimacha. Był to okres przygotowywania do rządów, a szczyciło się ówczesne polskie możnowładztwo tym, że królewscy synowie zawsze publicznie otrzymują wychowanie i żadną miarą w ciemności wychować się nie mogą. Widzimy więc go w Malborku w roku 1476 przy boku ojca, zaangażowanego w konflikt dotyczący obsady biskupstwa warmińskiego i przy wszystkich ważniejszych wydarzeniach politycznych. Aktywniejsze jeszcze sposobienie Jana Olbrachta do rządów nastąpiło w roku 1484. Zajął drugie po królu miejsce w państwie, bowiem jego najstarszy brat został w 1471 roku królem Czech, zaś drugi syn Kazimierza Jagiellończyka, Kazimierz, zmarł. Ambicji i rządzy władzy nie brakowało wychowankowi Długosza i Kalimacha. Gdy doszedł do lat sprawnych w czasie zjazdów w Brześciu nad Bugiem, panowie litewscy nalegali na króla z wielką usilnością, ażeby jednego z synów, których miał przy sobie, to jest Kazimierza lub Olbrachta, uczynił swoim namiestnikiem na Litwie dla grożącego wówczas niebezpieczeństwa moskiewskiego. Tej prośby, chociaż jeden z królewiczów, Olbracht, skrycie to opłakiwał, król nie przyjął. Długoż relacjonujący wydarzenia, dorzuca od siebie złośliwie, że królewicz wcześniej oglądał się na lata ojcowskie, to znaczy wzdychał do lat ojcowskich, do godności ojcowskich. Samodzielnego stanowiska doczekał się zapewne już w roku 1486. Autor monografii o Janie Olbrachcie, Fryderyk Papé, dowiódł że w tym właśnie roku uzyskał Królewicz godność zastępcy króla Narusi z uprawnieniami wojskowymi i politycznymi i że była to jednocześnie pierwsza próba ubezpieczenia kresów południowo-wschodnich. Rzeczywiście z itinerarium wynika ścisły związek Olbrachta z tą prowincją. W rok po nominacji w związku z konfliktami na pograniczu pod Strzynem nad Murachwą zniósł znaczny zagon tatarski. Uznano ten sukces Olbrachta jako Świetne prymicje rycerskiego zawodu i dzielności. Święcił je też cały kraj. Choć w następnych latach tego ruskiego namiestnictwa wybitniejszych zwycięstw nie odniósł, nie poniósł też porażek i zabezpieczał granice starannie. W ruskim okresie działalności zaczęła się kształtować opinia wysoko stawiająca cnoty i przymioty rycerskie Olbrachta. Męstwo i odwagę przede wszystkim, także umiejętności dowódcze. W parze z tą szła zapewne i inna, o jego surowości, może także o bezwzględności i porywczości. Rozkazał bowiem jednego z dowódców zagonu tatarskiego wziętego do niewoli pod kopy ściąć na polu bitwy. W sumie administracja Rusią przyniosła Olbrachtowi zdecydowane korzyści. Bernard Wapowski odnotował, że był odtąd powszechnie uważany za najgodniejszego następcę po ojcu. Wiosną 1490 roku zakończyła się dla Olbrachta ruska szkoła samodzielności politycznej. Otworzyła zaś perspektywa osiągnięcia korony węgierskiej. Oto 6 kwietnia tego roku zmarł wybitny król węgierski Maciej Korwin. Korona św. Stefana była elekcyjna i postanowił ubiegać się o nią Olbracht. Aspiracje do korony były oczywiście uzgodnione z ojcem i najwybitniejszymi możnowładcami wszystkich prowincji korony. Wydawało się, że uzyska również Olbracht poparcie magnatów węgierskich z wpływowym wojewodą siedmiogrodzkim Stefanem Batorym i wybitnym wodzem Błażejem Ładiarem. Jednak starania Olbrachta popierała przede wszystkim średnio zamożna i drobna szlachta, głównie górnowęgierska z terenów dzisiejszej Słowacji. Zdecydowanie mu przeciwny był natomiast Stefan Zapolia, konkurent Batorego, najpotężniejszy wówczas magnat na Węgrzech. Rozszerzano przeto uporczywie plotki o porywczości kandydata. Miał on publicznie uderzyć w twarz wielmorze, który obraził króla Kazimierza. Akcja Zapolni, układającego się już wcześniej z Władysławem Jagiellończykiem co do objęcia korony węgierskiej, zniechęciła zapewne magnatów popierających dotąd Olbrachta. I chociaż ogół szlachty węgierskiej okrzyknął go królem na polu Rakosz, od nazwy tego pola polski Rokosz, unieważniono tę elekcję. Magnaci, występujący teraz w miarę solidarnie, powierzyli koronę węgierską najstarszemu synowi Kazimierza Władysławowi, nazywanemu Król Dobrze. Woleli mieć króla uległego, bez charakteru, by za nim sprawować rządy. Jan Zgłogowa, profesor Uniwersytetu Krakowskiego, na wiadomość o koronacji Władysława na króla Węgier miał wykrzyknąć We vobis Hungari et totte christianitati quia istum bowem co znaczy biada wam Węgrzy i całemu chrześcijaństwu, skoro ukoronowaliście tego wołu. Dwór Polski na wiadomość o elekcji Olbrachta natychmiast zorganizował wyprawę na Węgry. Jak zwykle brak pieniędzy utrudnił zaciągnięcie poważniejszych sił. Przedto wyruszono z niewystarczającymi, niekarnymi, bo źle opłacanymi oddziałami. Akcję militarną prowadził Olbracht umiejętniej i z rozmysłem – uległ bez walki bratu Władysławowi, dysponującemu nieporównywalnie większymi siłami. Układ, jaki zawarł w tej sytuacji z Węgrami, przyznał mu księstwo Głogowskie. Śląsk wówczas przejściowo należał do korony węgierskiej. Z traktatu tego nie wywiązał się jednak i rozpoczął wojnę z bratem w Słowacji. Mimo początkowych sukcesów musiał jako słabszy zgodzić się z Władysławem na rokowania, w których próbowali pogodzić braci wysłannicy ojca króla Kazimierza. Mocą podpisanego 20 lutego 1491 roku pokoju Koszyckiego rozszerzono śląskie ukontentowanie Olbrachta za zrzeczenie się korony węgierskiej. Obiecywano mu też koronę węgierską po śmierci starszego brata. Rychło objął przez pełnomocnika głogowskie księstwo i pod pozorem, że Władysław, w tym czasie uwikłany w wojnę z Maksymilianem Habsburgiem zgłaszającym roszczenia do korony węgierskiej, nie wypełnia postanowień pokoju Koszyckiego i nie przekazuje mu kolejnych ziem śląskich, odnowił wojnę. I te zmagania, opanowanie na Węgrzech prowadzone bezwzględnie, niszczące strasznie kraj, zaciężni Olbrachta pozostawili po sobie złą sławę, przyniosły Olbrachtowi sukcesy. Finał był jednak żałosny. W decydującej bitwie pod Preszowem w dzień Nowego Roku poniósł wyraźną klęskę. Sam walczył niezwykle mężnie, brawurowo, Dwa konie pod nim padły, trzeci ranę w brzuch odniósł, także mała tedy nie dostawało, że go dwaj Czechowie w pogonią zapuszczeni nie pojmali. Przegrana przyczyniła się do okrojenia władztwa śląskiego przyznanego Olbrachtowi na mocy zerwanego przezeń pokoju koszyckiego. Pozostawiono mu jedynie księstwo Głogowskie, które winien był zwrócić po objęciu korony polskiej, a mimo to używał tytułu supremus dux Silesie, jaki przyjął po pokoju koszyckim zaś Głogów oddał dopiero po klęsce bukowińskiej. Sam Olbracht powierzonym mu śląskiem się nie interesował. Zarządzali tu Jan Karnkowski, mąż rycerski, lecz surowy i niesprawiedliwy, czy też zwyrodniały żołdak awanturniczy Jan II Książę Żagański. Wymuszano od Głogowian podatki, ograniczono autonomię miejską, także władztwo olbrachtowe w Głogowskim kojarzyło się mieszkańcom z twardymi obciążeniami, biedami i troskami. Przedstawiony tu zbrojny konflikt między Jagiellończykami pokazuje, że jedność polityki dynastii to w większym stopniu wynik spekulacji historiograficznych niż rzeczywistość. Oczywiście pierwszą wyprawę Olbrachta i pierwszą wojnę, druga wojna prowadzona była przezeń zapewne na własną rękę wbrew królowi, popierał Kazimierz, widząc w młodszym synu sprawniejszego operatywniejszego władcę który lepiej potrafi rozwiązać narzucające się konflikty z Turkami ten wybitny władca myślał także o odrodzeniu Unii Polsko-Węgierskiej siłą rzeczy musiał jednak pośredniczyć między walczącymi ze sobą synami dwuletni okres walk o koronę węgierską ukazuje Olbrachta jako człowieka wielkich, lecz niezaspokojonych ambicji otaczającego się awanturnikami stosującego różnorakie środki, upartego lecz także dobrego dowódcę i mężnego rycerza. Czy sprawa węgierska i nadwerężona opinia utrudniły Olbrachtowi elekcję w Polsce? Tak przypuszczają nie bez racji niektórzy historycy. Wakans zaś na tronie polskim nastąpił rychło. 7 czerwca 1492 roku około 3 nad ranem zmarł Kazimierz Jagiellończyk. Przed śmiercią, zgodnie z przysługującymi mu prerogatywami, na wielkoksiążęcy tron litewski wyznaczył kolejnego po Olbrachcie syna Aleksandra. Kandydatura uzgodniona była z panami litewskimi, którzy zapewne obawiali się popędliwego, ulegającego wpływom zachodnim Olbrachta. W duchu antyolbrachtowskim można interpretować mowę Litawora Chreptowicza, który podczas uroczystości wyniesienia Aleksandra do godności Wielkiego Księcia Litwy miał doń powiedzieć. Prosimy Cię, abyś nie włoskim, które jest obłudne, ani czeskim albo niemieckim obyczajem, ale prawdziwym litewskim i witołdowym przykładem nas rządził i sądził. Kazimierz Jagiellończyk jednocześnie polecić miał na tron Polski Jana Olbrachta. Panowie polscy zrażeni samodzielną decyzją Litwinów, którzy nie przekonsultowali z koroną obsady tronu litewskiego, nie byli jednak jednomyślni w zaakceptowaniu tej kandydatury. Nawet obawa, by decyzja Litwy nie stworzyła precedensu, to znaczy by Litwa nie narzucała swych książąt jako jedynych kandydatów do korony. Nie powstrzymała ich od oferty, jaką złożyli Aleksandrowi, przyjemniejszymi obyczajami i wrodzoną szczodrobliwością obdarzonemu. Nie był jednak Aleksander jedynym konkurentem Olbrachta do korony polskiej. Zgłosił swą kandydaturę również Władysław Jagiellończyk, który myślał zrazu zapewnić tron Polski sobie, później zaś popierał Zygmunta, późniejszego króla, a także książę płocki Janusz II. Olbracht agitował wśród szlachty i mieszczaństwa. I choć przeciwni mu możnowładcy obruszeni byli wielkomyślnością jego i wyniosłą dumą, zaś zwycięstwa olbrachtowe przypisywali wyłącznie męstwu, żołnierzy i fortunie, zdołał mimo rozpustnego i sławolnego postępowania Mazurów przeprowadzić Sejm Elekcyjny po swojej myśli. Zawdzięczał szczęśliwe rozwiązanie 27 sierpnia i poparciu Aleksandra, i szlachty, i mieszczan, szczególnie większych miast Krakowa, Lwowa, Gdańska, Torunia, Elbląga. I sporej grupie możnowładców, i wreszcie matki, która ceniła go spośród swych synów najbardziej, a w krytycznym momencie przysłała mu na Piotrkowski Sejm 1600 zaciężnych opłaconych funduszami mieszczan krakowskich. Wedle przeważającej opinii historiografii politykę wewnętrzną prowadził podobno jak ojciec ubogacącej się na handlu zbożowym szlachty szukał poparcia. Już na sejmiku generalnym małopolskim w Nowym Korczynie 1493, potem na sejmie w Piotrkowie w tymże roku potwierdził dotychczasowe ogólnostanowe przywileje szlacheckie, formułując jednocześnie konstytucję wymierzoną przeciwko zbiegostwu chłopów. W interesie już nie tylko szlachty zawarował przywrócenie bezpieczeństwa publicznego nadwerężonego mocno w schyłkowym okresie rządów Kazimierza Jagiellończyka. Jednocześnie widać w jego działalności prawodawczej zapowiedzi zbliżającej się reformacji. Kościół jako instytucja był dla nabierającego coraz większego znaczenia stanu szlacheckiego groźnym konkurentem. Wydany więc zostaje zakaz sprzedaży i darowizn nieruchomości duchowieństwu świeckiemu i zakonnemu. Wystąpiono także otwarcie przeciwko ingerencji duchownej w sądownictwo świeckie. Nie znaczy to oczywiście, by Olbracht, jak sądzili niektórzy historycy, był wolnomyślny, czy też letni w sprawach wiary. Przywileje wydane na rzecz szlachty ograniczające działalność Kościoła były wynikiem ówczesnego układu sił w społeczeństwie, a także odbiciem stanowiska króla, który, podobnie jak jego ojciec, bronił swych uprawnień nominacyjnych. Poczet królów i książąt polskich. Taśma 16. koniec pierwszej ścieżki.